Nasza Ziemia. Plemiona świata kontra rządza pieniądze. W Paragwaju bez zmian. W marcu 2012 roku minęła 25. rocznica ostatniego polowania na członków plemienia Ayoreo, w rezultacie którego pochwycono ponad 20 Indian, a 5 zabito. Przez dziesięciolecia wyłapywanie Indian Ayoreo stanowiło akceptowaną praktykę dnia codziennego, za pośrednictwem której zmuszano niezależne społeczności do przymusowego kontaktu i przyjęcia spuścizny kulturowej świata zewnętrznego. W kampanii nagonki na Ayoreo ściśle zaangażowano, była amerykańska organizacja fundamentalistyczna New Tribe Mission. Po ostatnim oblężeniu sprzed 25 lat w Manunt organizacja spotkała się z falą krytyki. Wkrótce zaniechano też dalszych polowań na izolowane grupy Aioreo podtrzymujące nadal własną niezależność. Skutki uprowadzenia Aioreo sprzed ćwierćwiecza okazały się tragiczne. Kilka miesięcy po objęciu ich wstęgą nowoczesnego niewolnictwa padli ofiarą śmiertelnych Chorób, na które nie posiadali immunologicznej odporności. Jednostkową tragedię tego procesu ilustruje przypadek Eruja i jego żony Bajo, wybawionych z lasów Czako w północnym Paragwaju w roku 1986. Moja żona była zdrowa, kiedy wyszliśmy z lasu, zaświadcza Erui. W ciągu dwóch miesięcy zmarła. Wcześniej w lesie nie chorowała. Problemy zdrowotne nadal prześladują członków skontaktowanych już grup Ayoreo. Paroinaj opuścił las w roku 1998. Był wtedy silny i zdrowy, 10 lat później zachorował jednak na gruźlicę i zmarł jeszcze w tym samym roku. Wdowa po nim, Ibore, kilka lat później została dotknięta tą samą chorobą i odeszła w roku 2011. Pomimo, że do dnia dzisiejszego wyeliminowano już lokalną instytucję przymusowego kontaktu, to grupa kilkudziesięciu ajoreo, którzy nadal nie utrzymują kontaktu ze społeczeństwem narodowym, pozostaje śmiertelnie zagrożona widmem inwazji na swoje ziemię i depopulacji w rezultacie zewnętrznych chorób i przemocy. Obszerne lasy stanowiące dom i skarbnice utrzymania dla izolowanych ajoreo, zgodnie z literą paragwajskiego prawa, udostępniono dwóm dużym przedsiębiorstwom i mniejszym posiadaczom. Spółka Jaguarette tepora pragnie w tym miejscu tworzyć rozległe pastwiska dla bydła. Wdrażając ten plan, przedstawiciele firmy świadomie przekroczyli posiadane uprawnienia. Choć od wielu lat trwają gorączkowe prośby i apele do paragwajskiego prezydenta i parlamentu, a petycję w ochronie izolowanych ayoreo podpisało daleko ponad 70 tysięcy osób z całego świata, centralny rząd nie podjął koniecznych kroków służących zapewnieniu bezpieczeństwa prawowitym mieszkańcom regionu. Niedawno w oficjalnym raporcie Paragwajski Departament do Spraw Indian, czyli Indii, potwierdził, że na rolniczych terenach w północnym regionie Chaco właścicielem, których jest kontrowersyjna firma hodowlana River Plate S.A. żyje nieskontaktowane plemię. Dochodzenie wykazało, że włodarze spółki celowo ukrywają ślady obecności Ayoreo, w tym otwory wykopane w celu pochwycenia żółwi i połamane gałęzie. Indy ostrzega, że Indianie mieszkający w okolicy są zmuszani do ucieczki na inne obszary, by uniknąć kontaktu. Autorzy raportu podkreślają, że zignorowanie wiedzy posiadanej przez pierwotnych właścicieli lasu Chakra byłoby niemądrym błędem. Zdjęcia satelitarne z 2011 roku ujawniły przerażający krajobraz zniszczenia prawie 4000 hektarów lasów będących domem i miejscem migracji autonomicznych społeczności ayoreo. W lutym 2012 roku przedstawiciel skontaktowanych już ayoreo, Poraj Pikaneraj zaapelował do prokuratora generalnego Paragwaju. Prosimy o zatrzymanie wylesienia Chaco i o ukaranie osób, niszczących las. Las, od którego zależy nasze przetrwanie. Dla Radia Wolne Media felieton Damiana Żuchowskiego czytał Jan Osik.